Historii. Przypadek Alfreda Bertu z 1983 roku. Niewiele osób pamięta przypadek Alfreda Bertu, który co nieco przypomina spotkanie Jana Wolskiego. 25 lat temu ów 78-letni Anglik spotkał się z tajemniczymi postaciami w czasie wyprawy wędkarskiej i wkrótce znalazł się na pokładzie tajemniczego pojazdu. Gdy się tam znalazł, głos nakazał mu stanąć w bursztynowym świetle, po czym Bertu poinformowany został, że nie nadaje się dla ich celów. Niezwykła historia rzekomego bliskiego spotkania Alfreda Bertu, do którego doszło w pobliżu Basingstoke Canal w Aldershot w hrabstwie Hampshire w Wielkiej Brytanii w czasie porannych godzin 12 sierpnia 1983 roku, rozpoczyna się niczym każda wędkarska opowieść. Tyle, że w tym przypadku niezwykłym szczegółem jaki pojawia się jest latający spodek wypełniony zielonymi ludźmi. Jeśli świadek nie kłamał, mamy tu do czynienia z niezwykle ważną i szczegółową relacją, która może ukazać wiele prawd odnośnie zjawiska UFO, w tym tłumaczyć to, dlaczego władze są nim na tyle zaniepokojone, aby oficjalnie je ignorować. Z racji znajdujących się tam wojskowych placówek, Aldershot znany jest jako dom armii brytyjskiej. Sam Alfred Bertu również miał żołnierską przeszłość, służąc w 1924 roku w Regimencie Królewskim i w Hampshire Regiment w czasie II wojny światowej. Dobrze znany jako historyk, pracował też jako rolnik i ogrodnik, zaś podczas pobytu w kanadyjskiej głuszy polował na wilki i niedźwiedzie. Bertu powiedział, że nie boi się niczego. Tak samo było w przypadku jego bliskiego spotkania, które przeraziłoby większość ludzi. Dlaczego miałem się bać? Mam 78 lat i już niewiele do stracenia, powiedział. Przed swym spotkaniem z padaczem ufologii, Timothy Goodem, Bertu nie miał dostępu do materiałów poświęconych zjawisku UFO, jak książki czy magazyny, które nie interesowały go, co potwierdzili inni świadkowie. Alfred Bertu był zapalonym i doświadczonym wędkarzem. Kiedy prognozy na 11-12 sierpnia zapowiadały ciepłą i pogodną noc, Wyruszył on ze swojego domu w North Town około 15 minut po północy w towarzystwie swego psa Tiniego. Wjeżdżając na Government Road spotkał się z policjantem z Ministerstwa Obrony i po krótkiej z nim rozmowie kontynuował podróż w miejsce gdzie miał wędkować, leżące około 105 metrów na północ od Gasworks Bridge przy Government Road. Kiedy przywiązał psa i rozpakowywał się... Usłyszał bicie zegara na Boller Barracks, oznajmiającego godzinę pierwszą w nocy. Wkrótce zarzucił wędkę, usiadł i wpatrywał się w tafle wody, wyczekując pojawiania się ryb. Alfred Bertu mówił później. Po około 15 minutach zachciało mi się herbaty, więc wlałem trochę z termosu stałem, aby rozprostować nogi i już zbliżyłem filiżankę do ust, kiedy ujrzałem jasne światło zbliżające się ku mnie od południa. Zatrzęsło się ono nad linią kolejową, potem zaś pojawiło się znowu i osiadło. Choć jasne światło zniknęło, wciąż widziałem jak jasność przebłyskuje przez gałęzie drzew. Wiedziałem, że to nie samolot, bowiem znajdowało się za nisko. Około 100 metrów nad ziemią u w międzyczasie schował filiżonkę z powrotem do pojemnika I zapalił papierosa Zapaliłem papierosa, a pies zaczął wyć Zobaczyłem wtedy dwie formy podążające ku mnie i kiedy znalazły się one w odległości około półtora metra ode mnie, zatrzymały się i zaczęły mi się przyglądać. Ja robiłem to samo. Trwało to dobre 10 lub 15 sekund. Tyni zamilkł w tym czasie na wyraźne polecenie swego pana. Mierzyli około 1,20 m wzrostu, i ubrani byli w jasnozielone kombinezony od stóp po głowy. Mieli też hełmy w tym samym kolorze z wizjerem, który był przyciemniony. Potem jeden z nich skinął na mnie ręką i odwrócił się wciąż dając mi znak. Zrozumiałem, że chcę, abym za nim poszedł, co też zrobiłem. Bertu podążył za istotą, zaś za nim szła druga z nich. Po pewnym czasie minęli barierki przy kanale i stanęli obok niezwykłego pojazdu o średnicy około 14 metrów, który stał przy brzegu. Bertu wspominał. Pomyślałem, Boże, co to? Nie myślałem wówczas o UFO. Kiedy znaleźliśmy się tam, forma stojąca przede mną weszła po schodkach, ja zaś za nią. Schodki nie znajdowały się na ścieżce, więc musieliśmy zejść na trawę. W kadłubie obiektu, który spoczywał na dwóch przypominających narty błosach, widoczne były okienka. Będąc w środku, zauważyłem, że kąty w pojeście nie są ostre, ale zaokrąglone. Weszliśmy do ośmiokątnego pomieszczenia. Forma z przodu przeszła przez pomieszczenie, po czym usłyszałem dźwięk otwierających się i zamykających składanych drzwi. Stałem w pomieszczeniu na prawo od drzwi. Istota, która szła za mną też znajdowała się w środku, między mną a drzwiami. Nie wiedziałem wówczas, czy miała ona mnie zatrzymać, czy też nie. Stałem tam przez dobre 10 minut, przeglądając się wszystkiemu naokoło. Ściany, podłoga i sufit były całe czarne i przypominały mi metal, podczas gdy zewnętrzna strona wyglądała jak wypolerowane aluminium. Nie zauważyłem nitów ani złączeń, Najbardziej zainteresował mnie szyb, jaki wznosił się z podłogi ku górze. Miał około 1,40 m obwodu, zaś po jego prawej stronie znajdowała się rączka w kształcie litery Z. Po każdej jego stronie stały dwie formy podobne do tych, z którymi przyszedłem. Wkrótce potem Bertu usłyszał coś dziwnego. Niespodziewanie pojawił się głos, który powiedział Chodź i stań pod bursztynowym światłem. Nie widziałem takowego, aż do czasu, gdy zwróciłem się na prawo, gdzie znajdowała się droga, Masz pod sam sufit. Stałem tam przez jakieś 15 minut, po czym głos zapytał, ile masz lat? Zbliżają się moje 78. urodziny, odparłem. Po chwili głos odpowiedział, możesz odejść. Jesteś za stary i w zbyt złym stanie jak ty dla nas. Wyszedłem z obiektu i kiedy schodziłem po schodkach, trzymając się poręczy, zauważyłem w niej złączenia, skąd wywnioskowałem, że była teleskopowa. Poszedłem ścieżką i w połowie drogi między obiektem a mostem na kanale, spojrzałem w tył i zauważyłem, że obiekt ten przypominał bardzo przerośnięty deflektor kominowy, który obraca się odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Poszedłem potem w miejsce, gdzie zostawiłem psa i przybory, zaś pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, było dopicie kubka z zimną herbatą. Usłyszałem potem dźwięk przypominający rozruch generatora prądotwórczego, zaś obiekt wzniósł się w górę i pojawiło się jasne światło. Było tak jasne, że mogłem widzieć mój spławik w odległości niemal dwóch metrów od przeciwnego brzegu kanału i cienkie żelazne pręty mostu. Obiekt wzniósł się w górę z wielką prędkością na wojskowy cmentarz i chwilę później widziałem światło nad Hoxback które potem zniknęło. Było około drugiej nad ranem. Bertu postanowił zaczekać, aż zacznie świtać. Około 3.30 zdecydował się ponownie zacząć wędkować. Co niezwykłe, stawało się, że nie czuł się on zobowiązany mówić o tym wydarzeniu komukolwiek. Łowił ryby do 10 przed południem, kiedy to zbliżyło się do niego dwóch konnych policjantów. Biorą? Zapytał jeden. Bertu odpowiedział, że tak i zdał im relację o dziwnym obiekcie. Tak, ośmielam się stwierdzić, że widział pan UFO. Chyba sprawdzali nasze instalacje wojskowe, powiedział jeden z policjantów. Wkrótce potem pojawił się człowiek z obsługi kanału, który powiedział policjantom, że koniom nie wolno jest przebywać w tym miejscu, w taki też sposób urwała się rozmowa Bertu na temat UFO. Ten kontynuował wędkowanie do 12.30, zaś do domu wrócił około 13.00. Powiedział swojej żonie i jej przyjaciółce, że widział UFO, jednak wstrzymał się przed mówieniem o wizycie na jego pokładzie. Wiedziałem, że żona powie: Stary, koniec z wędkowaniem, powiedział Bertu. Bertu wrócił na miejsce po dwóch dniach z myślą, że ktoś z pobliskich pracowników zakładów Royal Electrical and Mechanical Engineers. Musiał coś widzieć, albo przynajmniej słyszeć, jednak nie udało się do nikogo dotrzeć. Badacz Omar Fowler nie był w stanie odnaleźć także dwójki policjantów, z kolei mieszkańców znajdującego się w pobliżu Bangalow nie było w domu. Przez cały czas trwania incydentu z UFO, Bertu miał nadzieję, że po pobliskim moście kolejowym, odległym o około 90 metrów na południe od miejsca lądowania, przejedzie pociąg, jednak tak się nie stało przynajmniej wtedy, kiedy znajdował się poza pojazdem. Jeśli jednak doszłoby do przejazdu pociągu, prawdopodobnie nikt z pasażerów nie byłby w stanie dostrzec cokolwiek, chyba że obiekt byłby wyjątkowo jasny, co miało miejsce w czasie lądowania i odlotu. Na drodze nie pojawiły się też wówczas żadne samochody, ani też nie nadszedł żaden potencjalny świadek. Historia Alfreda Bertu dostała się do lokalnej prasy w około 2 miesiące po incydencie, kiedy mężczyzna skierował list do Aldershot News z pytaniem, czy nikt nie widział dziwnych świateł w czasie incydentu. Gazeta powiadomiła o sprawie Omara Fowlera, Dyrektora i badacza Seagap Surrey Investigation Group on Aerial Phenomena, który rozmawiał z Bird w październiku. Timothy Good rozmawiał z nim miesiąc później, w obecności miejscowej reporterki Debbie Collins. The Aldershot News opublikowało ich wnioski i przyciągnęło uwagę najpoczytniejszego amerykańskiego tabloidu National Inquirer, który napisał o przypadku w 1984 roku. Bertu powiedział, że kształt pomieszczenia wewnątrz obiektu był ośmiokątny, zaś sufit znajdował się bardzo nisko. Podłoga zdawała się być pokryta pewnego rodzaju miękkim materiałem, ponieważ Bertu nie słyszał swych kroków idąc po niej. Wewnętrzne światła zdawały się nie pochodzić z poszczególnych źródeł, za wyjątkiem bursztynowego światła, pod którym rozkazano mu stanąć. Światło było raczej blade. Bertu nie widział żadnych szczegółów jak siedzenia czy kontrolki, za wyjątkiem centralnej kolumny z uchwytem w kształcie litery Z. Mężczyzna powiedział także, że temperatura wewnątrz obiektu była nieco wyższa niż w środku. Poczuł on również lekki zapach, który porównał do rozkładającego się mięsa. Istoty przypominały ludzi i poruszały się w podobny sposób, choć ich krok stawał się być sztywny. Mężczyzna nie dostrzegł żadnych szczegółów ich twarzy, ponieważ zasłaniały je wizjery kombinezonów. Jasnozielone kostiumy pokrywały ich ręce i stopy. Bertu nie zauważył rękawic na dłoniach istot, podobnie jak i pasów, suwaków, guzików i podobnych szczegółów. Wszystkie istoty były tego samego wzrostu i wydawały się być niezwykle chude. Porozumiewały się one śpiewną mową podobną do mieszanki chińskiego i rosyjskiego. Bertu był przekonany, że pochodzą oni z Ziemi. Jak mówił, Sam nie uważam, aby pochodzili oni z kosmosu. Jeśli, jak mówią nam naukowcy, tylko nasza planeta posiada wodę, w jaki sposób mogliby oni przetrwać? Timothy Good zapytał pana Bertu, Dlaczego nie zadawał im żadnych pytań, co w przypadku podobnej sytuacji byłoby jedną z pierwszych czynności? Odpowiedział, że po prostu uznał zadawanie pytań za niewłaściwe i nie chciał prowokować reakcji ze strony istot. Wyeliminowanie go przez istoty, co uznał za lekkie rozczarowanie, miało miejsce prawdopodobnie w związku z jego problemami zdrowotnymi. Uznał, że urządzenie skanujące, czymkolwiek było, mogło wykryć ślady plastikowych elementów, które wszczepiono mu w czasie operacji. Bertu nie dostał żadnych ubocznych efektów bliskiego spotkania, takich jak tymczasowego paraliżu, nudności, biegunki, schorzeń skóry, podrażnień oczu itd. Nie miał także odczucia dziury czasowej czy amnezji. Mimo to przyznał, że po incydencie czuł się inaczej, Jadł mniej i stracił na wadze. Mniej chętnie wychodził też z domu. Miał również problemy z zasypianiem z powodu ciągłej obecności wydarzeń w swoim umyśle. Jednak kilka szczegółów w jego przypadku przekonało Timothy Guda o tym, że to jedna z najbardziej wiarygodnych spraw, jakimi się zajmował. Alfred Berthu mówił Przed moim spotkaniem z UFO zawsze traktowałem ten temat z pewnym dystansem, ale dziś wiem, że to fakt. W tym czasie nie czułem strachu, tylko ciekawość. Oni nie byli wrogo nastawieni wobec mnie, ani ja wobec nich. Żałuję tylko, że nie było tam jeszcze kogoś, kto mógłby to ze mną oglądać i doświadczyć tego samego, w co nie wierzyłem, aż do czasu, kiedy mi się to przydarzyło. Mam też na tyle szczęścia, aby dziś mówić o tym, bowiem uważam, że chcieli oni kogoś uprowadzić i mogłem to być ja. W ten sam sposób mogę powiedzieć, że było to najciekawsze doświadczenie w moim życiu. Alfred Bertu zmarł 31 sierpnia 1986 roku w wieku 80 lat. Myśląc o możliwości, że na łożu śmierci mógł wyznać prawdę o całej sprawie, Timothy Good napisał do jego żony Marjorie. Marjorie Burtu odparła. Nie była to mistyfikacja. To, o czym mówił Alf, było w zupełności prawdą. Moja przyjaciółka, która słyszała jego relacje po powrocie do domu, może poświadczyć, że był on wstrząśnięty doświadczeniem związanym z obserwacją UFO. Był jak człowiek, który widzi cud na własne oczy. A my wiedzieliśmy, że mówi prawdę. Mój mąż nie był człowiekiem, który wierzy w fantazję albo ma halucynacje. Twardo stąpał po ziemi i możecie mi wierzyć, że Alf nie zmienił swego podejścia do całej historii związanej z tym, co przeszedł. Źródło Timothy Good, Above Top Secret Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytał Ivelios